Zagraj mi piękny cyganie, zagraj mi piosenkę sprzed lat. Zagraj mi pieśń o miłości, może ostatni już raz. Zagraj mi pieśń o miłości, może ostatni już raz. Pójdę ja w szeroki świat bo mam już dwadzieścia lat. Znajdę ja sobie dziewczynę, która mi serce sweda. Znajdę ja sobie dziewczynę, która mi serce sweda. da. Odda mi serce i duszę, odda mi wszystko, co ma. Daj jej na drogę całusa, Znów pójdę w szeroki świat. Daj jej na drogę całusa, Znów pójdę w szeroki świat. Żegnajcie góry, doliny, Gdzie cytrusowy jest gaj. Żegnaj, ach, żegnaj, kochana, Ja pójdę z nieznaną dal. Żegnaj, ach, żegnaj kochana, ja pójdę z nieznaną dal. Jeśli nie zginę i wrócę, rzucę karabinów, wrócę do ciebie jedyna i ucałuję cię znów. Wrócę do ciebie jedyna i ucałuję cię znów. Cygan z wojenki powrócił, cyganki nie zastał już. Inny jej głowę zabrócił, inny pokochał ją ju już. Inny jej głowę zabrócił, inny pokochał ją ju już.